Witam serdecznie. Drugi raz w krótkim odstępie czasu udaje mi się omówić film, no powiedzmy, że premierowy. Brytyjski horror Szepty wszedł na nasze ekrany 15 czerwca, ale premiera światowa odbyła się 11 listopada ubiegłego roku. Film już z plakatu krzyczy do nas porównaniem do innych i faktycznie tym razem polski dystrybutor dla odmiany nie wprowadza widza w błąd. To jest produkcja w stylu innych. Akcja rozgrywa się w latach dwudziestych ubiegłego wieku. Główną bohaterką jest Florence, kobieta wykształcona, autorka poczytnych książek zajmująca się demaskowaniem oszustów podających się za medium. Zostaje ona wynajęta do zbadania sprawy pewnej szkoły z internatem dla chłopców, która zdaje się być nawiedzana przez duchy jednego z nich zabitego przed laty. Florence prowadzi swoje śledztwo, które z kolei prowadzi samą Florence na skraj obłędu i odkrywa przed nią tajemnicę sprzed lat, a widzowi serwuje kolejne w założeniu zaskakujące zakończenie. No właśnie, szepty nie tylko klimatem, główną bohaterką, miejscem akcji i tematyką nawiązują do filmu Inni z Nicole Kidman, ale też serwują nam zakończenie, które może i zaskakuje, ale pewnie znacznie bardziej zaskakiwałoby 15 lat temu. W końcu od czasu szóstego zmysłu, i innych czy może jakiegoś innego filmu Ghost Story, którego nie widziałem lub już nie pamiętam, że widziałem, a będącego prekursorem tego typu zagrywek w końcówce, minęło już wiele lat i powstało mnóstwo mniej lub bardziej nielogicznych historii zrobionych według tego samego schematu. W przypadku szeptów na chwilę obecną nie chce mi się oglądać tego drugi raz, czy nawet dłużej zastanawiać się, czy tak przedstawiona historia miała sens, czy go nie miała. Wydaje mi się, że trzymała się kupy, ale no nie wiem, ja obejrzałem jakoś tam może i zdziwiłem się, bo nie przypuszczałem, że będzie to film z tego worka, ale pewnie dość szybko zapomnę. Choć przyznam się, że gdy pewna postać a nie będę mówił, czy on, czy ona, bo może komuś takie zagadki dostarczają jeszcze przyjemności, pojawiła się pierwszy raz na ekranie, to nawet sobie pomyślałem przez chwilę, czy nie zaczniemy właśnie schematu, z cyklu wszystko, co widzisz, naprawdę nie jest tym, co ci się wydaje, o czym dowiesz się na końcu. Ale jakoś odrzuciłem tę myśl. Analizując tak na szybko, wydaje mi się, że szepty trzymają się kupy. Są całkiem nieźle przemyślane i chyba jest to dobre zagranie, które po prostu na mnie już powoli przestaje wrażenie robić. Z drugiej strony to też byłoby niesprawiedliwe, z mojej strony, gdybym oceniał ten film przez jakąś schematyczność. Bo dajmy na to takie horrory o zombie też kręci się taśmowo według jednego scenariusza, a ja je zwykle kupuję i zwykle też wychwalam. Powiedzmy, że szepty przy pierwszym obejrzeniu aż tak mnie nie zachwyciły. I mam raczej obojętny stosunek do tego filmu, ale mówię te słowa na świeżo po obejrzeniu filmu. I nie wykluczam, że za jakiś czas jeszcze po niego sięgnę i ocenię zupełnie inaczej. No dobra, ale zostawiając już ten cały motyw intrygi, czy jest w tym filmie coś... Albo może inaczej, czy jest w tym filmie jeszcze coś, dlaczego warto go obejrzeć? I oczywiście kilka takich rzeczy się znajdzie. Po pierwsze klimatyczna sceneria, szarość całego świata, świetne budynki zarówno z zewnątrz, jak i w środku. Bardzo dobra scena z makietą szkoły, która pewnie też nie grzeszy oryginalnością, ale i tak robi wrażenie moim zdaniem na uwagę zasługują też w moim odczuciu przekonujący bohaterowie. Główna bohaterka naprawdę wiarygodnie przedstawia twardą, wykształconą, mocno stąpającą po ziemi kobietę i choć jej metamorfoza w rozbitą i przerażoną pannę z horroru może się wydać trochę zbyt szybka, to ja byłem w stanie w takie zachowanie uwierzyć. Klimat czasami troszeczkę psuje komputerowy duch, wyskakujący co jakiś czas na ekranie w typowych dla tego gatunku scenach, ale po pierwsze, ja i tak zawsze podskakuję na takich scenach, a po drugie, znowu nie jest go aż tak dużo, więc to nie jest jakiś, nie wiem, wielki minus filmu. Ja nie oglądałem tej nowej wersji Kobiety w czerni. Pewnie kiedyś obejrzę ten film, ale ja za bardzo kocham oryginał i... Jakoś tym razem nie mogłem się zebrać, by zapłacić za remake. Widziałem natomiast jego trailer i pod pewnymi względami szepty wydają się bardzo podobne do tego filmu. Ciekawi mnie jak wypadają one w porównaniu, bo to w końcu dwa zbliżone tematyką i wykonaniem obrazy, które w dość krótkim odstępie czasu pojawiły się na ekranie. Na zakończenie w dwóch zdaniach. Czy warto iść na szepty do kina? i tutaj mam mały problem moim zdaniem no raczej chyba nie, ale też jakoś szczególnie zniechęcać nie będę ja skorzystałem z okazji podczas maratonu strachu w multikinie i jakoś lżej mi było wydać te 29 zł na 4 filmy choć ostatecznie tak naprawdę zapłaciłem 29 zł w zasadzie za ten jeden film, ponieważ drugi z nich widziałem wcześniej, a dwa ostatnie ostatecznie przespałem nie narzekam aż tak mocno, więc może faktycznie warto wydać pieniądze na ten film. Nie wiem. Decyzję zostawiam wam, czy ulokujecie, czy nie swoje pieniądze akurat w tym filmie. Bardzo możliwe, że są jeszcze jacyś miłośnicy horroru, w których ten schemat nadal zachwyca. Ja sam bardzo lubię wszelkie opowieści z gatunku Ghost Stories. No i może kogoś zauroczy choćby samo wykonanie filmu. Can you take me home?